Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na metropolitanblogspot.com. Witam. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota 19 marca 2016 roku Słuchacie właśnie 73. nowyzwanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Ledwie Żywy Szymas Już na wstępie uprzedzam, że dziś w nawiedzonym podcaście będzie no dziwnie dosyć meta, zwłaszcza w tej pierwszej części oraz coś no pewnie chaotycznie dosyć bo nie mam żadnych takich ładnie rozpisanych notatek jak zazwyczaj a do tego jestem potwornie zmęczony i do tego jeszcze chory bo rozłożyło mnie jednak i gdyby nie yerba mate i energetyki to nie po mnie a do mnie bójcie się gdyby nie yerba mate i energetyki to pewnie w ogóle bym dzisiaj z domu nie wyszedł ale jednak wyszedłem. Just lojalnie ostrzegam, bo cóż, no to jest raczej nagranie dla takich stałych słuchaczy nawiedzonego i konglomeratów, Coś osoby, które są z zewnątrz, mogą się poczuć dość swoje, dość zagubione i uznać, że uprawiam tutaj jakąś masochistyczną, nie wiem, automatyrologię. A nie do końca tak jest. Więc lojalnie uprzedzam i już tak wyszedłem z domu. I teraz witam się z Wami z okolic dworca Łódź, Hojny W ogóle jest szósta rana. Tutaj jest ruch jak, nie wiem, w godzinach szczytu, ale spoko. I zmierzam sobie na dworzec, by dotrzeć na konferencję pod tytułem Boże, jak on się nazywa. Fenomen snu i koszmaru. Fenomen snu i koszmaru. Interdyscyplinarna konferencja naukowa właśnie patrzą się na mnie dzieci jak na jakiegoś wagiata, ale spoko tytuł może nie jest jakoś szczególnie intrygujący czy kreatywny ale z drugiej strony wiecie czasem ludzie przesadzają z innowacyjnością i wychodzą jakieś jak kwiatki co da na kiju więc może to i lepiej, w każdym razie sam program wygląda całkiem interesująco tak jak powiedziałem interdyscyplinarna konferencja czyli pojawią się na niej badacze reprezentujący różne dziedziny nauki z jednej strony oczywiście będzie masa humanistów i będziemy mogli posłuchać chociażby o snach w Makbecie, czy też o roli w poezji kochanowskiego, u Brunona Szulca będzie też coś o malarstwie na pewno o snach u Johana Fisliego i o Franciszka Goi pojawi się też referat yy, znaczy ogólnie taki blog bardziej popularno-naukowy Między innymi ktoś coś przygotował i nazwał to poduszka Lovecrafta coś tam, coś tam nie widziałem abstraktu, nie wiem o czym to będzie dokładnie ale no, poduszka Lovecrafta brzmi intrygująco, więc jeżeli tylko będę mógł to posłucham yy, będzie też jakaś analiza koszmaru z ulicy Wiązów coś o snach w kulturze Japonii ale taka chyba dzisiaj z rana ja nie dotrę tak wcześnie i z drugiej strony pojawi się też taki kilka paneli, powiedzmy, nie wiem, medyczno-psychologicznych. <śmiech> Kurde, Boże mi się w głowie kręci. Medyczno-psychologicznych. I w ramach nich między innymi, będzie można posłuchać o typologii koszmarów, o koszmarach jako zaburzeniu psychicznym, i tam ma być nawet jakaś analiza przypadków klinicznych przy tym omówiona. Co tam jeszcze coś o somnambulizmie będzie? A, i to, co nas najbardziej interesuje, czyli bezsenny tydzień. Bezsenny tydzień, referat poświęcony. Um, znaczy, tam był podtytuł, ale z trudnym słowem w środku i go nie pamiętam. Ale ogólnie chodzi o wpływ. głośniej niech będzie głośniej. I tak ledwie słyszę. Szumi mi w uszach. Tak. Bezcenny tydzień. Referat poświęcony wpływowi braku snu na organizm ludzki. Więc no coś idealnie dla mnie. I dlatego też wziąłem ten tytuł podcastu od tego właśnie wystąpienia. Ale więcej... Ale więcej na ten temat za chwilę. A teraz... Cóż, jeżeli chodzi o moje wystąpienie, to to będzie niespodzianka. To zostawię na później. A teraz, skoro już mowa o snu, to cofnijmy się odrobinę w przeszłość. Cofnijmy się o kilka dni wstecz. Siemanko. Jest poniedziałek, 6 rano. Tak, poniedziałek, poniedziałek poniedziałunio. ty tydzień się zaczął, ja już jestem ledwie żywy. Bo wiecie, z piątku na sobotę trzeba było zmontować podcast i zrobić kilka innych rzeczy. No, wczoraj trochę odespałem, ale dzisiaj w nocy znowu siedziałem do drugiej, bo musiałem jeszcze posprawdzać wypracowania studentów. Tam przejrzeć tłumaczenie jeszcze jeden raz przed odesłaniem. I notatki na zajęcia, i handouty do druku wysłać, i tak dalej, i tak dalej. No i zeszło do drugiej. Zanim zasnąłem, to była pewnie za trzecia No a teraz szósta rano Trzeba wstawać i Coś czuję, że cały tydzień będzie tak wyglądał Ale w sumie już się zacząłem Przyzwyczajać To już tak od dłuższego czasu wygląda W każdym razie no, Przynajmniej w sobotę trochę Znaczy w sobotę, w niedzielę trochę dospałem, 7 godzin No i dzisiaj w sumie nie jest tak źle Poza tym że, po tym, że jeszcze się nie obudziłem No ale Poza tym jest spoko Zobaczymy, jak będzie dalej. Siemanko, jest wtorek. Druga 15, już 16 tak właściwie w nocy. I niestety, tak jak wczoraj, myślałem, że trochę szybciej się obrobi. Ale tutaj, jeszcze wieczorem, nagrywaliśmy podcast z Mando i Jerem. Potem musiałem materiały przejrzeć na dzisiaj na zajęcia, bo tu z prowadzę kurs. I cóż, jest po drugiej, o szóstej trzeba wstać. Ale jeszcze nie jest tak źle, tylko oczy mnie nawalają. No ale to w sumie chyba od komputera bardziej bo jednak cały wieczór tłumaczenia i nagrywanie i potem handouty, pierdoły, słowniki wszystko przed monitorem i nawet krople do oczu za wiele nie pomagają ale na szczęście teraz można już się kimnąć trochę odpocząć dobranoc jest środa Czwarta rano że tam za dziesięć czwarta i za chwilę szlak jasny mnie trafi dziś stwierdziłem, że no nie mogę się aż tak przeforsowywać i że położę się przed pierwszą nawet mi się to udało a że w środę nie muszę wstawać z samego rana bo wychodzę z domu dopiero o dziewiątej robię do ósmej, mogę pospać 7 godzin a tu dupa, organizm już się przestawił w tych ostatnich dwóch nocach i od trzech godzin walam się. Po łóżku nie mogę smużyć oka. No. Nienawidzę tego uczucia. Jeszcze wszystko mnie boli. Krew mnie zalewa. Zaraz w ogóle nie bym teraz wstał, porobił był coś, żeby się zmęczyć. Jest, skurczę przed czwartą tak. Jak teraz wstanę, nie wiem, z godziny posiedzę, potem zanim zasnę, ze minie i co potem prześpię pół godziny trzeba będzie wstawać. Bez sensu. Nie nienawidzę tego. Jak już się zegar biologiczny przestawi po tych dwóch, trzech nocach, to cóż, tam nie macie na tym kontroli. Bez Dobra noc. Siemanko, jest czwartek, godzina 9:20. Właśnie wracam z kursu, z firmy. Tutaj prowadzę kursy języka. I cóż, powiem Wam, że nowy jak snu robi swoje, i odczuwam to coraz mocniej. Tak jak wczoraj narzekałem na ten ogólny ból mięśni, z osłabienia, tak dzisiaj cholercie dzisiaj odczuwam takie dziwne, nie wiem, odrętwienie twarzy i ogólnie drętwotę różnych mięśni, w sensie ogólnie czuję się jakbym miał gips na twarzy jakbym miał, nie wiem, taką maseczkę higieniczną, co to czy higieniczną, no, kosmetyczną co to no wysycha i tak ściąga skórę czy coś, no, takie dziwne odrętwienie i może i, no to nie boli ani nic, ale sprawia taki dyskomfort psychiczny, gdy się pracuje z innymi ludźmi, bo człowiek ma cały czas wrażenie, że mu drgają, nie wiem, poliki powieki, no powieki to swoją drogą, ale że ogólnie mu się jakoś ma jeszcze czoło i że robi jakieś głupie dziwne miny no człowiek czuje się jak idiota po prostu a do tego bo tego było mało jeszcze zaliczyłem totalny od dzisiaj na zajęciach to znaczy po prostu się wyłączyłem tak totalnie, straciłem kontakt z rzeczywistością i na szczęście w czasie ćwiczenia ze słuchu to znaczy puściłem nagranie kursantom, no i na te 3, 4, 5 minut totalnie się wyłączyłem odleciałem nagranie się skończyło, a ja nagle wiecie, patrzę lewo, prawo, gdzie ja jestem, co się dzieje kim są ci ludzie no, ostro było ale na szczęście no oni piasowali, tak więc się nie skapnęli, że coś jest nie tak ja miałem ćwiczenie zrobione w domu więc też po prostu od razu zacząłem kontynuować zajęcia nikt niczego nie zauważył no ale i tak no nie szczególnie fajna sytuacja A do tego chyba bierze mnie lekkie przeziębienie, bo coś mnie gardło od rana boli ale w sumie też nie dziwota bo ostatnio wszędzie i na szwedzkim i na uczelni i tutaj na tych kursach i wszędzie indziej spotykam same chore osoby więc może ktoś mnie zaraził. No mam nadzieję, że no przejdzie mi tak, że nic nie rozwinie się w żadną chorobę i że nie rozłoży mnie przed weekendem. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia, ja lecę dalej. Hej. Siemanko, tu znowu czwartek, raczej, tu znowu Szymas i to znowu czwartek. Jemy razem wieczór, zbliża się, która jest w pół do ósmej. Rano zaliczyłem blackout, a po południu zaczęły się jak gdyby, no też takie mikro odrzemki. Na zajęciach już myślałem, że nie wyrobię ostatnich, ale o, jakoś dałem radę, ale jak wracałem do domu, to już no, na przystanek dosłownie przed miejscem, gdzie wysiadam, wyłączyłem się totalnie. Odleciałem i przejechałem dwa przystanki za daleko, a potem musiałem drowować z buta. Z powrotem, a do tego jakby tego było mało, to jeszcze z tego przemęczenia i niewyspania, i osłabienia dostałem aftów. A jak wszyscy zapewne wiemy, nie jest to szczególnie przyjemne, i do tego nie wystarczy się teraz wyspać, żeby się tego pozbyć. Tylko będę musiał iść do lekarza, albo wręcz do apteki po jakieś leki. Ale może i tak właśnie to skoczę do lekarza, bo czuję, że mnie coś gorączka łapie. Ale w sumie co się dziwić po takim dniu i po takim tygodniu. Zaczynam nie rozkładać, to może jutro skoczę. Dzisiaj trzeba się niestety spiąć. Tylko coś zjem i znowu trzeba posiedzieć w nocy, bo muszę prezentację. Przecież na sobotę przygotować. Ale cóż, damy radę, tak. Do soboty jeszcze tylko dwa dni. A potem dziele Trzeba się zregenerować. Najwyżej w, cóż w święto odchoruję. Trzymaj się. się. Hej. Zacząłem już piątek, jeszcze tylko jeden dzień do konferencji, noc znowu nie była tak długa, jakbym sobie tego życzył, no nie było też tak tragiczne, ogólnie do późna siedziałem nad prezentacją, zacząłem montować podcast na jutro, a potem planowałem wstać o siódmej rano, żeby skoczyć do przychodni, zapisać się do lekarza. Jeszcze przed wyjazdem, ale nie dałem rady. To znaczy, to znaczy, nie słyszałem budzika. A właściwie to kilkudziesięciu budzików. Bo to dzwoni. przez co 10 minut w telefonie miałem kilka alarmów ustawionych. I kolega to tutaj by rozbrzmiewała. Ja spałem jak zabity. No Ale może to i lepiej, bo przynajmniej trochę bardziej odpocząłem. A przyda mi się trochę jednak więcej energii, bo już jest dwunasta, mam godzinę, żeby się ogarnąć, i zjeść coś potem jadę na uczelnię, wracam po i muszę jeszcze potrenować dalej to wystąpienie na jutro a jestem epicko nieprzytomny naprawdę teraz to już wszystko mnie nawala jak jasna cholera jeszcze przestawty nawet nie mogę zębów normalnie umyć bo to szczypie przecież jak diabli no jest ciężko, ale jeszcze jeden dzień, tak? Trzeba się spiąć, trzeba wziąć się w garść, wytrzymać te 24 godziny, czy tam, nie wiem, 36 godzin i, i jakoś to będzie. Miłego dnia, hej! A teraz wracamy do teraźniejszości. Jak słyszeliście, to był ciężki tydzień i kończy się równie ciężko, bo jest sobota właśnie, 19 marca. Chwilę po szóstej, nie wiem ile, 3-4 po szóstej, jestem ledwie żywy ale tak naprawdę się tak masakrycznie źle ale to już jest ta faza, wiecie był kryzys i teraz już powoli przestaje mnie to obchodzić ale naprawdę wszystko mnie boli Do tego ledwie właśnie widzę na oczy, mam jakieś mroczki jak zamykam oczy i w ogóle ta noc myślałem, że trochę dłużej wypośpię, ale niestety skończyło się na jakiejś godzinie w łóżku bo do późna siedziałem jeszcze nad prezentacją niby miałem ją gotową, ale jeszcze trenowałem cały referat, powtarzałem w nieskończoność skazałem slajdy, bo oczywiście przygotowałem ich za dużo, bym się nie wyrobił w te 20 minut potem wręcz trzeba było się spakować, umyć i tak jakoś wyszło, że cała noc zleciała ledwie się obejrzałem ale najważniejsze jest to, że wszystko jest już gotowe, Prezentację mam referat, umiem, podcast się ukaże Tłumaczenia, wysłałem właśnie podcast tak, podcast się ukaże i sobie skomplikowałem życie na maksa bo nie chciałem się zmienić planów otóż przez chwilę myślałem, czy by nie wrzucić omówienia konferencji w przyszłym tygodniu a w tym tygodniu po prostu zorganizować dla Was psa Baskervillów Artura Conan Doyle ale ostatecznie stwierdziłem, że nie nie będę zmieniał planów i zacznę od konferencji i do tego zrobię to w nietypowy sposób, bo w dwóch częściach pierwsza z nich ukazała się też z mojego punktu widzenia ukaże się o 10 i właśnie jej słuchacie i to będzie taki wstęp powiedzmy e, zaś druga z nich ukaże się pod wieczór ja jakoś powinienem dotrzeć na początek drugiego panelu tam I to będzie ten akurat psychologiczno medyczny razem z tym właśnie referatem bezcenny tydzień, a po nim jest trzeci taki znowu właśnie literaturoznawczo-kulturoznawczy z moim wystąpieniem potem jest jeszcze czwarty, ale z czwartego się zmywam, bo nie wyrobię ja już czuję, że gdyby nie jakby ma tej energetyki, to ja bym no to ja bym po prostu położył się tutaj gdzieś położył torbę z boku, dyktafon też i położył się na poboczu, czy w jakimś rowie i zasnął o, jakby było dobrze. W <laughs> każdym potem, no, może to nie jest szczególnie uprzejme kulturalne i grzeczne tak wychodzić, ale uciekam do hostelu, zjem coś, szybko zmontuję drugą część, a mianowicie chcę nagrać moje wystąpienie. No to te 20 minut szybko zmontuję i dograć jeszcze komentarz na podstawie właśnie tego referatu Bezsenny tydzień. Oczywiście, no, nie nagram go w całości, bo nie mam ku niego prawa autorskich, ale chętnie właśnie sobie wynotuję różne rzeczy i zobaczę jak się ma nauka do rzeczywistości nauka do przypadku klinicznego szymasa, zobaczę czy jestem typowym przykładem człowieka cierpiącego na brakstu, czy może nie do końca ale to się okaże za kilka godzin a teraz co a teraz muszę przepraszam dochodzę do torów już ale będę na miejscu, więc nie będę już przedłużał teraz siadam do pociągu, szybko montuję to co mam do smontowania nie bym się kimnął, no, ale jeszcze zacznę pewnie powtarzać referat i kto wie czy już nie zostanę przytomny, bo nie daj Boże potem zasnę także nie wstanę, znowu jakąś zaliczę to no blackout i jeszcze przyjadę moją stację ale w każdym razie słyszymy się Wow. a ja się w głowie kołuję naprawdę wow. serio już ledwie widzę ledwie słyszę Ech, kochani dbajcie o siebie i nie bierzcie ze mnie przykładu bo to się tak mówi wiecie o mam ciężki tydzień nie zagwę noc dwie a potem są trzy czy cztery organiz się przestawia a właściwie wysiada wam I jedna rzecz za drugą, ledwie po prostu potem żyjecie Ach, tego się tak łatwo nie odkoruje, coś czuję już widzę, że święta chyba spędzę w łóżku więc tak dbajcie o, fuck. dbajcie o siebie i słyszymy się za kilka godzin a prawdopodobnie <śmiech> rzymi mi tak w uszach normalnie, jakby miałem słuchawki z jakimś dżinglem założony Słyszymy się za kilka godzin i...